Renata Dąbek z obrzydzeniem patrzyła na starszego mężczyznę z niechlujnymi, tłustymi włosami, opadającymi na uszy i świecącymi wąsiskami na pół twarzy, który schował na powrót do kieszeni rozgniecionego cukierka. Krząknęła lekko, chcąc zwrócić na siebie uwagę Matyldy, która wydawała się w swoim żywiole. Renata miała nadzieję, że ten drugi policjant, młodszy, będzie bardziej pomocny. Staszek, panie nie przyszły na pogaduchy. Wtrącił się Marecki. Jeśli miał słuszność i ta Dominiczak przyprowadziła na komisariat wdowę po jego NN, to nie czas na mordoklejki. Pewnie, Antoś, wiadomo, to by tu przychodził do nas dobrowolnie na pogaduchy. Nagół trzeba ludzi zapraszać na piśmie i jeszcze doprowadzać, przymusowo. Społeczeństwo nie jest chętne do współpracy. Zaczął niespodziewanie narzekać pod komisarz, a jego dobry humor ulotnił się bez śladu. To praworządne jest, zapewniła go Matylda. To praworządne jeszcze gorsze. Nie wiedzą o co chodzi, a już chcą adwokata. Staszek, warknął Marecki, uciszając kolegę. Pani Dominiczak, pani Dąbek, bardzo proszę, niech panie siadają. Przysunął bliżej dwa krzesła stojące pod ścianą i stanowczym gestem wskazał je kobietom. Matylda usadowiła się naprzeciwko niego, Renata Dąbek przysiadła na skraju krzesła stojącego nieco dalej, nieufnie przyglądając się komisarzowi. Nie wydawał się zachwycony widokiem znajomej sprzed roku, ale zajął się sprawą natychmiast, a to chyba było najważniejsze. O co chodzi? Zwrócił się do Matyldy. Jej towarzyszka była wyraźnie zdenerwowana, a podpuchnięte oczy świadczyły o strumieniach wylanych łez. Ta jak oczywiście zaraz coś namiesza i pewnie trudno mu będzie się zorientować, o co chodzi, ale siedząca obok niej kobieta wyglądała tak, jakby zaraz miała wybuchnąć płaczem, a wtedy on w ogóle się nie dowie, w czym rzecz. Bezpiecznie było zapytać świeżo upieczoną panią detektyw. Mateusz Dąbek, lat 42. Ostatni raz widziany przez obecną tu żonę, panią Renatę Dąbek, w środę, około godziny 18. Wrócił z pracy... Przebrał się, zjadł obiad i wyszedł, nie mówiąc dokąd. Ostatnimi czasy jego zachowanie sugerowało nawarstwiające się problemy o nieznanym nam podłożu. Pan Dąbek przez ostatnie dwa dni nie pojawił się w firmie, co dla pracocholika jest niezwyczajne. Małżonka żywi obawy co do jego stanu psychicznego i emocjonalnego, podejrzewając załamanie nerwowe. A jednak dała radę, pomyślał zaskoczony Antoni. Przedstawiła sytuację logicznie, składnie i treściwie. Zupełnie jak nie ona. Martwi mnie, że nie wiem, skąd pan wie, skoro nikt poza nami nie wie i nikogo innego nie podejrzewam o to, że wie i coś zrobił w tej sprawie. Zatem jak może pan mieć moją sprawę beze mnie? Poniosły ją nerwy i zaczęła się plątać. To, co podejrzewała w poczekalni, stawało się coraz bardziej prawdopodobne. Idąc po schodach, łudziła się, że niewłaściwie zinterpretowała zachowanie komisarza, ale intuicja krzyczała, ile sił w płucach, że żadnego zgłoszenia zaginięcia nie ma i nie będzie, bo Dąbek się znalazł. Pytanie tylko, w jakim stanie. A jednak, stwierdził z triumfem Marecki, sam nie wiedząc, dlaczego cieszy się, że ubiegłoroczna Matylda, doprowadzająca obszmurka niemal do łez, pozostała sobą. Antyk... – O co dokładnie chodzi, pani Matyldzie? – zapytał niepewnie Tomczak, przysłuchujący się rozmowie. – Pani Dominiczak przyszła zgłosić zaginięcie pana Dąbka, ale odniosła wrażenie, że ja już prowadzę tę sprawę. Zastanawia się więc, kto dokonał zgłoszenia i czy zajmujemy się zaginięciem, czy też innym niefortunnym zdarzeniem. – Wyjaśnił koledze Marecki. – Przecież właśnie to powiedziałam. – Nie powiedziałam? zdziwiła się. – To co powiedziałam? – — Właśnie to pani powiedziała, tylko inaczej to pani ujęła. Gdyby nie tragiczne okoliczności, roześmiałby się w głos. Przy wdowie jakoś nie wypadało. — Dlaczego pani Matylda sądzi, że mamy sprawę, której nie mamy? — zdziwił się Tomczak. — Nie mamy żadnego zaginionego. — Okaże się... — uciął krótko Antoni. — Pani Dąbek, ma pani przy sobie zdjęcie męża? — Tak, tak, oczywiście. — Odezwała się drżącym głosem. Pani Matylda kazała zabrać. Powiedziała, że się przyda. Podała mu fotografię, na której był wysoki, ciemnowłosy mężczyzna w eleganckich okularach. Marecki przyglądał mu się dłuższą chwilę. Dostrzegał pewne podobieństwo z Denatem, ale miał wątpliwości, czy mężczyzna leżący w prosektorium i ten ze zdjęcia to istotnie ta sama osoba. Obaj byli ciemnowłosi, wysocy, ale nie postawiłby swojej kariery na to, że Denat z rzeki to Mateusz Dąbek. Matylda musiała coś odczytać w jego twarzy, bo zapytała z ulgą. To nie on, prawda? Skąd pani... Zaczął, ale nie dokończył. Oczywiście, że nie mogła wiedzieć. Jak miała to w zwyczaju, stworzyła swoją hipotezę z nieistotnych drobiazgów, jak drgnienie powieki albo jakieś niedopowiedzenie i naturalnie trafiła w sedno. Pomyślał, że byłaby świetną wróżką Teto dopiero potrafił czytać cudze emocje i mowę ciała Nie jestem pewien, przyznał szczerze Co się dzieje, pani Matyldo? Zapytała zdezorientowana Dąbkowa Dlaczego aspirant za szybki od razu skierował nas do pana? Zignorowała chwilowo klientkę, zwracając się do komisarza Jak zwykle trafiła w sedno Marecki też nie wiedział, bo oficer dyżurny mu tego nie wyjawił. Zapewne tamten uznał, że kobiety pytają o Denata z nadrzeki. Musiały powiedzieć coś, co pozwoliło dyżurnemu wysnuć wniosek, że szukają jego NN. Co dokładnie powiedziały panie oficerowi dyżurnemu? Marecki nie mógł przypomnieć sobie jego nazwiska. Funkcjonariusz został przeniesiony do nich z innego komisariatu i Antoni nie zadał sobie trudu, by zapoznać się z nowym kolegą. Zwyczajowe cześć uważał za wystarczające, choć zapewne nazwisko aspiranta obiło mu się o uszy. To co panu? Nic więcej? Nie wydaje mi się. Matylda szybko przeanalizowała swoje słowa. A tak, przypomniało jej się. Powiedziałam jeszcze, że był ubrany w szarą marynarkę i niebieską koszulę. Hm, ciekawe. Mruknął, rozważając w duchu kolejne posunięcie. Między Dąbkiem na fotografii a zmarłym NN było mniej więcej takie podobieństwo, jak między przypadkowymi dwoma mężczyznami w podobnym wieku i o zbliżonej posturze. — Jeszcze jak? — wykrzyknął Tomczak. — Dokładnie tak samo był ubrany truposz, którego wczoraj znaleźli nad rzeką. — Co takiego? — Renata Dąbek zerwała się z krzesła i odwróciła twarzą do drugiego z policjantów. — Och! Zakłopotał się pod komisarz, uświadomiwszy sobie popełnioną gafę. — To pewnie nic nie znaczy taki sobie zbieg okoliczności. — Mój mąż nie żyje? Ze zgrozą wyszeptała kobieta. — Ale jak to... dlaczego... jak on mógł... — Pani Dąbek... Marecki przejął inicjatywę. — Proszę o spokój. Rozumiem pani uczucia. — Akurat pomyślała ze złością Matylda, chociaż wszelkie negatywne emocje skierowała na Tomczaka. Mało to krwi im napsuł w ubiegłym roku? Teraz zachowuje się jak dobrotliwy wujaszek, ale plecie, co mu na język przyniesie. Nie dało się tego jakoś delikatniej powiedzieć? Niemniej w tej chwili jest za wcześnie, by uznać, że znaleziony przez nas mężczyzna to pani mąż. Niemniej robi jej nadzieję, a może niepotrzebnie. Czy ktoś mi w końcu powie, co się dzieje? Klientka była na skraju histerii. Dlaczego on uważa, że to mój mąż? Pani Dąbek, nie wiemy, kim jest nieboszczyk. Trwają czynności identyfikacyjne. Nie wydaje mi się, by mężczyzna z fotografii był naszym NM. Poproszę jednak panią o identyfikację. W ten sposób zdobędziemy pewność. Marecki starał się mówić tak spokojnie i rzeczowo, jak to tylko było możliwe w tych okolicznościach. Tomczaka najchętniej by trzasnął prosto w ten jego wielgachny nohal, a Matyldę udusił. Gdyby nie jej obecność, nie doszłoby do tej sytuacji. Zachowałby się regulaminowo, a tak to zaraz będzie tu miał potok łez, z którym, jak każdy mężczyzna, nie radził sobie zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Komisarzu Tomczak! Matylda zwróciła się do niego z oburzeniem. Nie mógł pan zachować umiaru? Czego? Zdumiał się, nie wiedząc, co właściwie mu się zarzuca. — Uprzejmość i takt, panie komisarzu! — syknęła. — Uprzejmość? Ah! Na twarzy Tomczaka pojawił się wyraz zrozumienia. — Moje kondolencje, szanowna pani! — powiedział, wyciągając do potencjalnej wdowy rękę, którą ta machinalnie ujęła. Podkomisarz ścisnął ją po męsku, potrząsnął, na chwilę znieruchomiał, myśląc nad czymś intensywnie... Po czym, jak tatu logo uczył, pochylił się i bardzo elegancko cmoknął kobietę w grzbiet dłoni. No, ten tego, jak już to mamy za sobą. Antoś, mam spisać protokół z tego zaginięcia? Chyba nie warto. Odpowiedzi udzieliła im sama Renata Dąbek, która runęła na podłogę z łomotem godnym zawodnika sumo. Omdlenie było tak zaskakujące, że nikt nie zdołał wykonać najmniejszego ruchu, by pochwycić kobietę. — I co pan najlepszego narobił? — krzyknęła Matylda, która pierwsza doszła do siebie i przyklękła przy klientce. — Muszę go zobaczyć — wyszeptała Dąbkowa. Omdlenie trwało krótko, właściwie było to raczej zasłabnięcie. — Ile pani widzi palców? — zapytała dla pewności Matylda, przysuwając dłoń do twarzy Renaty Dąbek. Nad głową słyszała dwa męskie głosy kłócące się zażarcie. Padło kilka słów typu jełop i to kilkakrotnie. Dwa... nic mi nie jest. Nadmiar emocji i za mało jedzenia. Kawa i papierosy to nie najlepsza dieta. To tylko chwilowe. Cisza! Krzyknęła Matylda w kierunku sprzeczających się mężczyzn. Niech pan da tego cukierka! Zwróciła się do Tomczaka. Zjadłem, powiedział zawstydzony. Ja coś mam. Niech pani spróbuje wstać, a ty, Staszek, zrób herbaty i wsyp ze dwie łyżeczki cukru. Polecił koledze Marecki. Dobry pomysł, przyznała Matylda, odsuwając się, gdy komisarz Marecki pochylił się, by podnieść osłabioną kobietę. Może wezwać pogotowie? Nie miał pojęcia, co dalej robić. No, ogół nie zdarzało mu się ratować zemdlonej kobiety. Właściwie nigdy. Zasady pierwszej pomocy znał, ale pamiętał te, które służyły ratowaniu życia. Żadna z nich w tej chwili nie nadawała się do zastosowania. Nie, nie trzeba. Dąbkowa odetchnęła głęboko. Może rzeczywiście powinnam coś zjeść? Antoni wyjął ze stojącego na parapecie pojemnika zawinięte w folię aluminiową kanapki. Ser, szynka, pomidor i sałata. Zakomunikował, podając kobiecie zawiniątko. Kolega zaraz przyniesie herbatę. Byłoby szybciej, gdyby nie to, że czajnik nam się przegrzał.